Sposób postępowania Pana jest słuszny. To jest zdanie z księgi proroka Ezechiela. Widać, poruszyło serce księdza Szymona na medytacji, bo je podkreślił. To jest jakby pierwsze zdanie wiary. Człowiek przyznaje rację Panu Bogu. I wiara jest rzeczą bardzo trudną. Trudno jest przyznać rację Bogu. Można by znaleźć wiele rzeczy jakby przeczących wierzę. Takich ale... Dobrze, Bóg, ale dlaczego to, to i to? Gdybyśmy właśnie wysuwać argumenty. I tak ludzie czynią. Natomiast jeśli człowiek zacznie się modlić, a dzisiaj właśnie o modlitwie będę na tym kazaniu mówił, ma szansę dostrzec tą słuszność, jaka jest po stronie Boga. Jednak słuszność wobec całego zła, które jest w świecie, wobec tego, że Pan Bóg jest ukryty, modląc się, medytując nad Słowem Bożym, możemy dojrzeć, że właśnie sposób postępowania, czyli sposób życia człowieka, który Bogu ufa, jest lepszy, bardziej ludzki, niż tego, który nadziei nie ma, nadziei od Boga. To, co uskrzydla nas, ta Boża łaska, Boża serdeczność, to jest w dużej mierze właśnie nadzieja. Nadzieja na to, że może być lepiej. To wszystko, o czym mówiłem na tych rekolekcjach, jest streszczone w czytaniu z listu św. Pawła, apostoła do Filipian. Jak on pięknie opisuje działanie łaski. Jeśli jest jakaś moc przekonująca miłości, jakiś udział w duchu, jakieś serdeczne współczucie, wypełnijcie mojej radości. Miejcie te same dążenia. Miłość, wspólny duch. Pragnąc tylko jednego. Bez niewłaściwego współzawodnictwa. I tak dalej. To jest właśnie działanie łaski. Ta serdeczność Boga. I bardzo piękna jest wizja Chrystusa. Taka kosmiczna. Który schodzi z wyżyn do nas. Na samo dno. Istniejąc w postaci Bożej. Stał się człowiekiem. ogołocił samego siebie. Stał się naszym sługą stał się podobnym do ludzi. A w tym, co zewnętrzne uznane tylko za człowieka, uniżył samego siebie, stał się posłuszny, aż do śmierci. To jest najczerniejsze dno naszego poniżenia. Być może takiego dna, na które Chrystus zstąpił, do którego dotarł, my nigdy nie przeżyjemy. Ale jest to ważne w naszym spojrzeniu na świat i na to, co się w świecie dzieje. Krzyż jest właśnie tego znakiem, że najbardziej czarna ludzkiej nieprawości, drzew i samotności niesie w sobie iskrę nadziei. Jest tam ukryty Chrystus. I miłość Chrystusa nie tylko jest w tej ciemności, ale podnosi to, co będzie nam mszy w górę serca. W serce człowieka może się podnieść w górę. Może być bardziej ludzkie, bliższe Bogu. To posłuszeństwo Chrystusa aż do śmierci. Trudne posłuszeństwo do śmierci krzyżowej skończyło się wywyższeniem ponad wszystko. Chrystus utrzymał imię ponad wszelkie imię. Jest Panem, uchwale Boga Ojca. Kiedyś wszyscy na to się zgodzą. Wszyscy oddadzą Chrystusowi cześć. Taka jest po prostu moc Bożej miłości. To musiało się tak skończyć. Jest takie właśnie prawo życia duchowego, że to posłuszeństwo Bogu rodzi wcześniej czy później bardzo dobre, zbawienne owoce. Poniżenie Chrystusa, Jego zgoda na mękę podniosła cały świat. Nas też może podnieść. Jest to zachęta do trwania na modlitwie, pomimo jej nieraz yy, niskiej temperatury uczuciowej, pomimo naszego zniechęcenia i naszych słabości. Jest to sposób, w jaki Bóg może nas podnieść razem z Chrystusem. O modlitwie mówi też Ewangelia. Kwestia szczerości wobec Boga. Szczerość jest spawienna. Ten Syn, który mówi nie chce, mówi to, co faktycznie czuje. Jest yy, ewidentną, jakby to ciąży, jest ewidentną słabością wszystkich wspólnot, ciąży to również jak Sycharem. My już wiemy, co tu trzeba mówić. My już wiemy, co tu trzeba mówić, że kryzys jest łaską. Myślałem sobie, jak, co musiałoby się w moim życiu stać, żebym ja powiedział o tym, że żona ode mnie odeszła, ktoś straciłem kogoś bliskiego i mi powiedział, że to jest łaska od Boga. Nie byłem w stanie sobie wyobrazić takiej sytuacji. I być może jest tak, że wszyscy już jesteśmy na tym etapie. Że krzyż bierzemy z radością, z dziękczynieniem, z spokojem serca. W takim razie bardzo dobrze. To już jakby ja nic nie mam do dania. Dalej was nie prowadzę. Ale może być też tak, że jest to po prostu to, co w tej Ewangelii. Zwrócił się do pierwszego i rzekł, dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy. Ten odpowiedział, idę, panie. Dobrze odpowiedział. Tak trzeba było. Wszyscy na to liczyli że on tak odpowie. My tu siedzimy i udzielamy sobie nawzajem takich odpowiedzi, jak trzeba. Co jest w sercu, to Bóg jeden wie. Jednak, nawet jeśli nie stać nas czasem na szczerość wobec innych ludzi, umiejmy być szczerzy do końca przed Bogiem. Ponieważ prawdą wielką prawdą o modlitwie jest to, że Bóg się nią nie gorszy. Bóg się nie gorszy ludzką modlitwą. Ludzkimi wątpliwościami, ludzką nędzą, ludzką słabością, ludzkimi jękami, ludzkimi wyrzutami, jakie możemy mieć wobec naszego losu, dając nasz rozwoju. Bóg się nie obraża, nie szuka jakby w nas takich kogoś, kim nie jesteśmy. Przed Bogiem udawać nie musimy. Udawanie przed Bogiem, jakby nieoddawanie Mu siebie samego takim, jakim jesteśmy, jest największą blokadą modlitwy, nie nasze grzechy, ale nasz brak akceptacji tego, jacy my jesteśmy, brak szczerości to, że gramy. że jednak wobec Boga gramy. Bóg jest niezainteresowany tymi miłymi słówkami, które Mu chcemy powiedzieć, jeśli one nic nie mają wspólnego z rzeczywistością. Ja trochę was prowokuję, ja wiem, że wielu z Was prowadzi głębokie życie duchowe, życie modlitwy i te słowa o kryzysie, jak o łasce, są gdzieś wywalczone na modlitwie. Są bardzo głębokie i to jest prawda. Tym niemniej powinniśmy zawsze badać nasze serce. Na ile jesteśmy wobec Boga szczerzy, na ile jesteśmy konsekwentni w tym, żeby mówić to, co faktycznie czujemy. Ciężar spadł z serca tego syna, który powiedział nie chcę. Może był zmęczony. Może czuł się wyzyskiwany. Jednak on, będąc w szczerości, sam ze sobą mógł toczyć wewnętrzny dialog sumienia. Ten syn, który powiedział nie chcę. Bo co to znaczy? Później jednak opamiętał się i poszedł. Już mu nikt nic nie mówił. To w nim pracowało, ta prośba Pana Boga. I on sam doszedł, że jednak trzeba pójść. Tata ma rację. Trzeba pójść na dominicy, popracować. Mimo, że nic się nie chce, to to zrobię. Natomiast ten, który powiedział tak, pójdę, był nieszczery, oszukiwał siebie. Czasami tak jest w naszym życiu, że my się oszukujemy aż do momentu, kiedy po prostu już się oszukiwać nie da, kiedy zgramy wszystkie karty i wychodzi, kim tak naprawdę jesteśmy. I zawsze to jakby wyjdzie. Kłamstwo ma bowiem krótkie nogi. Zwróćmy uwagę, że Chrystus nie odrzuca żadnego z tych dwóch synów. To, co Jezus mówi, to, to dlatego, że chce, aby celnicy i nierządnicy byli razem z faryzeuszami w królestwie. Aby się opamiętali również ci, którzy żyją fikcją którzy sami siebie oszukują. Jak łatwo jest oszukać drugiego człowieka, jak łatwo jest siebie oszukać błogosławieni ci, którzy przyszli na konferencję o higienie w pracy terapeutycznej. To jest uniwersalne. Nie żałują ci, którzy nie byli ze mną na czele. Ja odsłucham tą konferencję, jakby też wiem o czym była, rozmyślam nad tym od lat. Jak często my w naszych wspólnotach, w których jesteśmy, rozmaitych, Jesteśmy manipulowani, sprowadzani do nieszczerości. Higiena pracy terapeutycznej nad sobą jest tak samo ważna jak higiena pracy duchowej w Kościele nad sobą. To też jest higiena. To nie jest ani przypadkowe, ani, ani łatwe. Wymaga naszej czujności bo tak jak nieraz przez lata dawaliśmy się manipulować w związku, skończyło się to na przykład rozpadem małżeństwa, życia wspólnego, tak możemy szukać czy w Sycharze, czy w komenacie, czy w Odnowie w Duchu Świętym, czy w Bractwie Krzyża Świętego, czy w czymkolwiek kolejnego pola do tego, żeby grać w jakieś gry, które z prawdziwym życiem nic wspólnego nie mają. Przed czym przestrzegam. Na koniec rekolekcje były o łasce. Mówiliśmy o łaskawości Boga, o łasce uświęcającej, żeby się ucieszyć z tego, że Bóg w nas mieszka. Wspominałem o tym, żeby o tą łaskę uświęcającą dbać. Wiele osób się spowiadało. Przyjmujemy Pana Jezusa do serca i to jest bardzo dobre. Tak właśnie powinno być. To ma szansę nas podnieść. Udzielić nam tej radości życia, szczęścia. Jest jeszcze jeden rodzaj łaski, on dziś dzisiaj przebrzmiewa w tym psalmie 25. Modlitwa człowieka. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń. Dobry jest Pan i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze. Jest coś takiego jak łaska uczynkowa, łaska, która nam towarzyszy, którą Bóg daje, widząc naszą sytuację w życiu, abyśmy mogli godnie, po ludzku i po Bożemu przez tą sytuację przejść. I jest to dogmat wiary, że chrześcijanin zawsze dostanie tyle łaski, ile mu jest potrzebne. Nikt jakby nie może się tłumaczyć, jeśli zgrzeszy tym, że łaski Bożej zabraknie. Tego właśnie nie zabraknie nigdy. Braknie naszej odwagi, naszej wiary w przyjmowanie tej łaski. Ale Bóg nas nigdy nie opuści. Bóg zna wasze problemy. Od początku świata mogło się nawet zdarzyć, że żyli ludzie z większymi problemami niż yy, ci, którzy są dzisiaj w Sycharze. I Bóg ich nie opuścił. Bóg nikogo nie opuszcza, nikim nie gardzi, ale też chce konkretnie pomóc. I zawsze mamy łaskę wystarczającą, by nie zgrzeszyć, by dobrze, dobrze postąpić Czasem wymaga to naszej trudu, naszej modlitwy, naszej odpowiedzialności, wymaga naszego nawrócenia też nieraz. Ale ze strony Pana Boga ta pomoc zawsze jest i ona jest bezmierna. To znaczy, nawet jeśli nam się 10 razy nie uda postąpić tak, jak ta łaska Boża nas, do czego Pan Bóg nas prowadził, do czego nas zachęcał, to Bóg nie zmniejszy tej łaski za jedenastym razem. Zawsze wyciągnie rękę. Zawsze wyciągnie rękę. Trzeba mieć nadzieję. Trzeba mieć nadzieję na tą pomoc Bożą, stałą, nieustanną dla nas. Pan Bóg pomaga pokornym czynić dobrze. Uczy pokornych dróg swoich. Poproszono mnie jeszcze, żebym się odniósł do snodu o rodzinie czy nie do Bera, co ramach ogłoszeń I już bardzo niedługo rozpocznie się w Watykanie synod, to znaczy obrady biskupów. Nasi pasterzy z całego świata będą zajmować się kwestią rodziny i już pasterstwem rodziny. Sychar szykuje się do tego synodu przez modlitwy, które będą rozdane po mszy świętej i odmówione. Dlaczego ten synod jest taki ważny? Otóż papież powierzył rozpoczęcie obrad synodalnych i pierwszy referat kardynałowi Walterowi Kasperowi który to kardynał, jest zwolennikiem okazania miłosierdzia ludziom żyjącym w związkach niesakramentalnych. I z jego wypowiedzi można wywnioskować, że chodzi o sytuacje, kiedy ludzie żyją ze sobą jak mąż i żona, a nie są złączeni sakramentalnym węzłem małżeństwa, bo już bo mają przeszkody, nie mogą, nie mogą. I że w takiej sytuacji oni, pomimo grzechu ciężkiego, czy też tej sytuacji mogliby przystępować do Komunii Świętej. Chodziłoby właśnie o Komunię dla rozwodników, którzy nawet mogliby żyć tak jak mąż żoną, prowadzić aktywne życie seksualne i mimo wszystko przystępować do Komunii Świętej. Jest to zdanie wielu niemieckich biskupów. Płynął dla nas z tego kilka wniosków, z tego dla nas płynie i kilka uwag można poczynić. Pierwsza uwaga. Trudno sobie mimo wszystko wyobrazić, żeby Kościół zmienił nauczanie. Uwaga druga. Jeśli by się coś takiego stało, że na, że na tym synodzie, czy na synodzie, który będzie za rok też poświęcony rodzinie, jakby dalszy ciąg tego synodu, takie nauczanie się zmieniło, nie będzie to tylko problem sycharów, że tak powiem. Będzie to w ogóle problem Kościoła, yy, gigantyczny kryzys doktrynalny. Gigantyczny kryzys doktrynalny. Jakby to, co jest cechą katolicyzmu, to pewna stałość przekonań, poglądów. Nasza wiara opiera się na tym, że od czasu Pana Jezusa apostołu wierzymy w to samo. Tutaj byłoby, byłaby zmiana, odejście, więc wiarygodność Kościoła raptownie by się obniżyła. Można by się zastanawiać, czy ludzie, którzy głoszą takie poglądy, czy oni są jeszcze katolikami. Bo żeby być biskupem, papieżem, księdzem, trzeba być no, najpierw katolikiem. Tak? Jeśli tym katolikiem się nie jest, głosi się poglądy inne, to się przestaje też być członkiem Kościoła. Wydaje mi się, że do niczego takiego nie dojdzie. Natomiast fakt, że tacy księża i biskupi są w Kościele, którzy tak uważają, to jest, no to jest prawda, to jest nasza smutna rzeczywistość. To pokazuje, że Kościół jest w kryzysie, w kryzysie nauczania. I my wszyscy przez ten kryzys w jakiś sposób będziemy cierpieć. Cierpią ludzie, którzy na przykład są źle informowani w konfesjonale, bo któryś proboszcz yy, uważa tak samo jak Walter Kasper, kardynał z kontinu. To też pokazuje, mam może no, trochę jakby w innym świetle Wam pokazuje postać papieża. To kim jest papież, prawda? On nie jest od tego, żeby robić sobie zdjęcia z ludźmi, czy uśmiechać się do nich. Powinien pilnować biskupów, nie? I dlatego się trzeba modlić o papieżu, żeby zapomnieć dyscyplinować. Bo nie może być tak, że każdy głosi swoją naukę, mimo wszystko jest w kościele. I w zasadzie jest dobrze, że ta kwestia wybrzmiała, bo takich kwestii jest dość sporo. Wielu ludzi chciałoby naukę katolicką zmienić, rozwodnić ją, żeby była bardziej sprawna dla ludzi dzisiejszych, dla współczesnego człowieka. No bo teraz pytanie, jeśli dajemy komunię rozwodnikom, którzy żyją w nowych związkach, to dlaczego nie dać yy, narzeczonym, którzy ze sobą żyją? Czyli grzech w sumie jest mniejszy. I jest, rodzi się szereg pytań o etykę katolicką, o spojrzenie w ogóle na seksualność człowieka. Nas wszystkich powinno to Zachęcać do wielkiej modlitwy o Kościół, o to, żeby pasterze Kościoła byli jakby wierni swojemu powołaniu. Wierni swojemu powołaniu nie tylko w tym znaczeniu, że no, nie mają żon, nie odchodzą z Kościoła, modlą się, ale też, że nauczają tego, co nauczał Pan Jezus. Jest to w naszym wspólnym interesie. Mówiłem dzisiaj w kazaniu o nadziei. No i ta nasza nadzieja opiera się na tym, że Kościół trwa, że Kościół naucza ciągle tego samego od czasów apostolskich. tak? Jest to, jest to coś dla nas fundamentalnego. I czy chcemy, czy nie chcemy, ten kryzys jest. Jest on realny. Myślę, że nie objawi się w ten sposób, że będzie jakaś tam zmiana nauczania na tym synodzie o rodzinie. Ale ja Was szczerze informuję, że nie jest to tylko kwestia relacji medialnych. Jak to niektórzy księża mówią, że media tak przeinaczają słowa kardynałów, słowa papieża. No nie do końca. Takie słowa faktycznie padały. Jest to przekonanie, jak mówię, wielu biskupów, zwłaszcza biskupów niemieckich. Naszym, ponieważ wpływu na to żadnego nie mamy, co oni, takiego po ludzku, co oni tam uchwalą w Watykanie, możemy się po prostu za nich pomodlić, żeby nie stracili najpierw. Jaka jest kolejność utraty? Najpierw się traci rozum, a potem wiary, albo na odwrót, żeby nie stracili rozumu i wiary. I to jest w zasadzie to, co chciałem powiedzieć na temat synodu. Teraz to mówimy o tę Jezu Maryjo i Józefie Was kodkujemy w zasadzie do Was zwracamy się z ludnością Święta Rodzina z Nazaretu uczymy także nasze rodziny środowiskami komunik i modlitwy, autentycznymi szkołami Biblii i małymi kościołami domowymi Święta Rodzina z Nazaretu Niech nigdy więcej w naszych rodzinach, nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów. Ktokolwiek został zdradiony albo złożony, niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia. Święta Rodzina z Nazarytu, oby przyszły synom i słuchów, mógł przywrócić wszystkim świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, nie piękna Boże zamyśla, kiedy są maleje i zleje, i słuchajcie naszego powiadania.